Maciek, który pali papieroska. Oraz? Kuba. Kuba. Kuba. Do you like cigarettes? Czyli co? Lubisz papierosy? Tak, takie, które ma Maciek, to tak. Aha, okej. Okay. Bo Maciek dla wyjaśnienia nie pali papierosa, tylko zjada kabanosa. Który, którego udaje, że jest papierosem. Tak jest. Cigarette, to jest papieros. A cigarette. Powtórz Kubusiu. A cigarette. Powtórz Maciusiu. Na no, usławomocie. No, no, no. mhm, Maciu właśnie kończy swojego papierosa. Mm. A cigarette. Do you like orange juice? Yes! Do you, like... do you like apple juice? Yes! Apple juice, sok jabłkowy, orange juice, sok pomarańczowy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich słówkach, o takich rzeczach, jak twarz, nos, włosy. Do you like my hair, Kuba? Hair to yes. włosy. Hair. Yes. Yes. Maciek, do you like my hair? Podobają Ci się moje włosy? No, bo ich nie masz. <coughs> masz, masz. I have no hair. Masz. Nie mam włosów. Masz. I have no hair. Masz. Troszkę tak. I have little hair. Mam mało włosów. Little hair. Mało włosów. Maciusiu, uh, powtórz. Little hair. Little. little hair. little hair. Kuba powtórz. Little hair. Little hair. Mało włosów. No hair. Nie ma włosów. No hair, powtórz. No hair. Maciusiu, powtórz. No black. No hair. No hair. Nie ma włosów, czyli zero włosów. No hair. I have no hair. Ok. I like your face. I like your face. Czyli Co po... to jest face? Twarz. Twarz. I like your face too. Podoba mi się Twoja twarz. Face. Powtarzamy? Face. Face. To... Face. face. Face. Face. Fantastycznie. co to się tak pisze. Okay. What color are my eyes? Kuba. What color are my eyes? My eyes. Blue. Moje oczy. What color Blue. are my eyes? Jakiego koloru są moje oczy? Blue. What color Blue. Kolor, kolor, kolor are my eyes? Blue. Kuba powiedział blue. Czyli tata, blue and tata, eee, tata, tata, black. Tata, tata, tata, tata, Za chwilę Maciusz. And... Ok. My tata. eyes are blue. A twoje są brązowe. Your eyes are brown. Because you are my son, my dear, and I know what color your eyes are. Your eyes are brown. Maciusz, powtórz. My eyes are brown. Maciusiu, powtórz, proszę. My, oj, my, my eyes, powtórz, my eyes. My, my. Kuba, powtórz, my eyes are brown. My eyes are e, blue. Are blue, ok? Nie, ja nie, przecież nie mam. Dobrze. Brown, brązowy, blue. Nie Niebieski. Hmm? Black, czarny. A pur... Purple. purple Tak jest purple fioletowe purple fioletowe black czarne What's this? Nose. A nose. What's this? A nose. Nose. A nose. Nose czyli nos. What color is my nose? Klemowy. <laughs> ok, to może nie będziemy się bawić w kolory typu kremowy Kolor skóry, nie umiem go powiedzieć nie no, wiem jak The jest. color of the skin Ok, mm, może powiedzmy inaczej What color is Rudolf the reindeer's nose? Czyli co Who is the Rudolf the reindeer? Rani Perry? Rudolf the reindeer, just one Reni for Rudolf. What color nosa? Yes. Red. Red. red. red. Okay. So Rudolph's nose is red. Maciej, Pavtusz, a red nose. Cervane nos. A red Czerwony nose. Nos. Pangelsko. A red nose. A red nose. A red nose. Okay. How many ears do you have, Maciek? Czerwony. How many? 1, 2, 3, 4, 5 years do you have? Ile masz uszu? 2. Odpowiada Kuba. Nie, tak. No, liczymy. Znaczy sobie przypomnę. Nie liczymy. nie liczymy. Czemu nie liczymy? 1? 12. 12 years. To chyba jesteś po prostu jakimś mutantem. A eee, masz 20 uszu. Nie 20, tylko 12 powiedział. A 12. A I 29. 29. 29 ears. and 29 years. Co? Uszy. Okay. Eyes ears, to stop, eyes, oczy. Eyes, object ears. Co you got? Uszy. A poniżej nosa jest co? Buża. Mouth. A mouth a mouth. Znacie teraz personeczka and eyes and ears and mouth and nose. Nie będziemy się uczyć całej, bo zaczynała się head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ale nauczymy się tylko końcóweczki. Tej, która dotyczy słówek, które przed chwileczką poznaliśmy. Uwaga, śpiewamy. And eyes and ears and mouth and nose. No, Kuba? And eyes and ears and mouth and nose. Eyes, ears, hmm? nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And knees and toes. Okay, kolei. Ale mówię, że nie będziemy się cały uczyć, ale tyle nauczyliśmy. Całej się nie będziemy uczyć, całą się nauczymy może za tydzień. Natomiast dziś tylko. Eyes and ears and mouth and nose. Eyes and ears and mouth and nose. Powtarzamy. Eyes and ears. And eyes and ears. And mouth, ears and, mouth, and, nose. And, mouth and nose. And mouth and nose. Fantastycznie. Jeszcze raz. Eyes and ears. And eyes and ears and. Mouth and nose. Eyes and ears and mouth and nose. A teraz pokazuj, jak mówisz. And, and eyes, eyes and, and, ears and ears and mouth and, mouth and nose. nose. A teraz sam. And, and eyes and ears and mouth and nose. And eyes and ears and mouth and nose. Maczek spróbujesz? Mm -hmm. Eyes. Ja będę ci dotykał. Ale mi za mu mało dajesz do mówienia. A proszę cię uprzejmie. Włosy, uszy, boys. Eyes, powtórz. Uf. Eyes. Eyes. Powtórz. Uf. Powtórz. Eyes, oczki. Oczka. Uf. Eyes. Uf. Ears. Powtórz. A, chyba się nie jadłem. Właściwie kolacji. Powtarzamy teraz, ja mówię słówko po polsku, a wy na wyścigi po angielsku. Twarz? Face. Face. Mhm. Włosy? Hair. Hair. Oczy? Eyes. Eyes. Nos? Nose. Uszy? Ears. Ears. Usta? Buzia? Mouth. Mouth. a dlaczego w ogóle nie opowiadał? Mouth. bo ja nie znam się I myślę, że czas zakończyć dzisiejszą lekcję dziękujemy za waszą uwagę i zapraszamy ponownie za tydzień a teraz dzieciaki już do szkoły Music provided by royaltyfreemusicroom.com dot com.